Chciałbym odnieść się do tego wiersza, czy do tych dwóch wierszy z listu do Rzymian z 12 rozdziału, które tutaj były tą przewodnią myślą dzisiejszego rozważania naszego. Apostoł Paweł, jeszcze raz czytam te słowa, mówi Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą,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 To, co tutaj tak najbardziej mnie dotyka to właśnie ta kwestia odmienności i przemiany ta potrzeba, aby inaczej myśleć po prostu, niż myśli ten świat tutaj się wszystko zaczyna od tego jak myślimy o czym myślimy co jest w naszych umysłach w naszych sercach, jak to Biblia mówi to, co tam jest w wielkiej mierze zależy od tego co tam włożyliśmy apostoł Paweł tutaj wzywa nas abyśmy nie upodobniali się i przemieniali się a więc w wielkiej mierze jest to też nasza odpowiedzialność co mówi tutaj, mówi w świetle miłosierdzia Bożego i w świetle tego, o czym mówił we wcześniejszych rozdziałach tego listu. Mówi, wzywam was wtedy. To słowo 'tedy' oznacza w związku z tym, co powiedziałem wcześniej. W związku z tym, co wam powiedziałem, wzywam was, abyście przemierali się, abyście się nie upodabniali. Nie bądźcie jak ten świat, nie. Idźcie tą drogą zniszczenia, zagłady. Nie karmcie się tymi rzeczami, które karmi się ten świat, ale karmcie się czymś innym. Napełniajcie swoje wnętrze czymś innym, co będzie prowadziło was do przemiany, co będzie sprawiało, że inaczej będziecie myśleli. Oczywiście tym, co wiemy jest tym źródłem przemiany, najważniejszym dla nas jest Słowo Boże. Dlatego się tu zgromadzamy, dlatego też dzięki Bogu mamy Biblię w swoich domach i czytając to Słowo, rozmyślając nad nim w modlitwie, doświadczamy przemiany naszego myślenia. Jeśli słuchamy telewizji, jeśli słuchamy radia, jeśli czytamy to, co w internecie ludzie tego świata piszą, rozmawiając z ludźmi tego świata, nie doświadczymy przemiany umysłu, aby być innymi niż ten świat. Raczej będziemy utwierdzani w tym, co myśli ten świat więc jeśli mamy ulegać przemianie jeśli mamy inaczej myśleć to musimy czymś innym się napełnić czymś innym się nakarmić musimy skądś, z jakiegoś innego źródła czerpać aby nastąpiła ta przemiana nastąpiła ta odnowa nastąpił jakiś zwrot w naszym życiu i aby to się pogłębiało abyśmy cały czas byli przemianie to nie jest coś jednorazowego to nie jest to, że weźmiesz do ręki weźniesz Biblię do ręki i przeczytasz jakiś cudowny wiersz, który, który zmieni całe twoje życie i od tej pory już po prostu będziesz innym człowiekiem. Ale to jest ciągła przemiana. To jest ciągłe karmienie się. Bo ciągle stykamy się z tym światem. Żyjemy w tym świecie. Nie, nie, nie jesteśmy gdzieś w jakiejś e, chrześcijańskiej e, separacji w, od tego świata. Po prostu wiesz, jesteśmy w tym świecie i jesteśmy więcej w tym świecie niż jesteśmy wśród chrześcijan i w jakiejś takiej powiedzmy w cudzysłowie religijnej jakiejś aktywności większość naszego życia upływa na tym samym co ludzi tego świata ale ta myśl Boża nie jest taka żebyśmy teraz zamknęli się gdzieś, żebyśmy się odseparowali ale żebyśmy będąc w tym świecie będąc pod wpływami tego świata Jednocześnie mieli w sobie coś. Mieli gdzieś w naszych sercach jakieś bogactwo. Mieli w naszych sercach coś, co sprawi, że będziemy filtrować to wszystko, co ten świat nam przynosi. Że chodząc w tym świecie nie będziemy się stawać jak ten świat. I tak jak już tutaj zostało dzisiaj bardzo dużo powiedziane, w wielkiej mierze zależy to od nas. W wielkiej mierze zależy to od tego właśnie jak my yy, postrzegamy ten świat, co robimy z tym, co ten świat nam oferuje jak reagujemy na, na, na te wszystkie presje z zewnątrz natomiast jeszcze chciałbym zwrócić właśnie naszą uwagę na to co nie jest od nas zależne na to, co jako wierzący ludzie możemy ufać że Bóg nas zrobi to też jest bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali bo jeśli to wszystko zależy od nas jeśli to wszystko zależy od naszych starań i od naszych wysiłków to czy jesteśmy w stanie faktycznie zwyciężyć ten ból? czy w własnej sile jesteśmy w stanie ostać się i oprzeć się temu ogromowi arsenału tego świata i szatana obawia się, że nie jesteśmy w stanie Apostoł Paweł wzywa nas do tej przemiany, do tego oddzielenia się, do nieupodobniania się, ale mówi przez miłosierdzie Boże. Wzywam was przez miłosierdzie Boże. I te wcześniejsze rozdziały, które oczywiście teraz już nie będziemy czytać, mówią o istocie tego miłosierdzia Bożego. Mówią o tym dziele, które Bóg uczynił. O tym, co jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia i co jest motorem i siłą i mocą naszego chrześcijańskiego życia my możemy zwyciężyć ten świat nie dzięki tylko naszym staraniom i naszym wysiłkom i naszej pozytywnej aktywności ale możemy zwyciężyć ten świat przede wszystkim dzięki mocy Bożej która w nas działa dzięki miłosierdziu Bożemu które nam zostało okazane Dzięki temu, co Bóg dla nas zrobił w Jezusie Chrystusie i do czego nam otworzył szeroko wrota w Jezusie Chrystusie. Do tego całego bogactwa życia i mocy i mądrości i łaski i siły, która pozwala teraz nam zwyciężyć. Kiedy my weźmiemy te rzeczy, karmimy się tymi rzeczami, mamy je w sobie i wykorzystujemy je jako oręż przeciwko presji i atakowi tego świata Biblia, tak jak dzisiaj słyszeliśmy ma dużo do powiedzenia na temat tego, co mamy robić czego mamy się strzec czego mamy unikać ale Biblia równie dużo ma do powiedzenia na temat tego, co Bóg robi co Bóg zrobił i co On może zrobić i musimy mieć te dwie rzeczy w równowadze jeśli skupimy się tylko na tym, co my możemy zrobić, to przechodzimy w taką religię uczynków. Stajemy się ludźmi, którzy polegają na sobie samych i szukają własnej chwały ostatecznie. I kiedy staniemy przed Bogiem, będziemy mogli powiedzieć: Panie Boże, zrobiłem to, zrobiłem tamto, byłem w tym posłuszny tego się z daleka trzymałem, a więc no teraz chyba ja mogę wejść do Twojego królestwa. Z drugiej strony, jeśli jesteśmy ludźmi, którzy tylko mówią o tym, co Bóg zrobił i czego Bóg dokonał, to stajemy się teoretykami. Stajemy się takimi dyskutantami teologii, którzy mówią o tym, co Bóg zrobił, jaki Bóg jest, to dalej, ale sami nic nie robią. Ale nic, jak gdyby to nie ma przełożenia na ich życie. Jedno i drugie jest zgubne. Mówienie tylko o Bogu, o Jego miłości, Jego dobroci, Jego mocy, o Jego dokonaniach, bez przełożenia w nasze życie, też nie jest zbawcze. Jakub mówi w swoim liście, człowieku, mówisz, że masz wiarę? Mówisz, że wierzysz? To pokaż mi to przez swoje uświęcenie, To pokaż mi przez swoje życie. A jeśli Twoje życie nie jest wyrazem tego, w co mówisz, że wierzysz, to Twoja wiara jest demoniczną wiarą. Tak Jakub pisze w swoim liście. To jest zgubna wiara. Taka wiara nikogo nie zbawi. A więc musimy te dwie rzeczy trzymać razem. Ponieważ Piotr mówił o tej pierwszej stronie. Ja chcę powiedzieć o tej drugiej. Nie wykluczając tej pierwszej. Ja chcę mówić króciutko o tym miłosierdziu Bożym. O tym miłosierdziu Bożym i o tej łaskawości Bożej w której On, wiedząc, żeśmy niedoskonali, wiedząc, że się potykamy, wiedząc, że nie jesteśmy w stanie sami siebie uratować, sami siebie zbawić i sami zwyciężyć tego świata i Jego pokus, dał swojego Syna, Jezusa Chrystusa na ten świat. Aby te wszystkie nasze ułomności, te wszystkie nasze słabości, te wszystkie nasze niedociągnięcia, to wszystko, w czym my nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić, żeby On to wszystko wziął na siebie. I wiemy, że kiedy Jezus cierpiał na krzyżu, kiedy Jezus cierpiał już wcześniej w Petsemanie i cierpiał poniewierany przez rzymskich żołnierzy, kiedy On oddawał swoje życie, to właśnie oddawał w związku z tym, żeby ratować nas z tej naszej niemożności ratowania siebie samych kiedy tam pod krzyżem ludzie stali i drwili z Niego i mówili zejdź z krzyża i ratuj samego siebie. Jezus mógł zejść z krzyża i mógł samego siebie uratować. Ale wiemy, że nie zszedł z tego krzyża, dlatego że chciał uratować Ciebie i nie, to że nie jesteśmy w stanie sprostać wszystkim słusznym wymaganiom Bożym. Gdyby tak było, gdybyśmy mogli sprostać Bożym wymaganiom i być przez to zbawieni, wystarczyłoby nam dziesięć przykazań na tym Bóg by, mógłby skończyć, przemawiać do nas. Dał nam swoje przykazania i powiedział, rób to, a będziesz żył. I na tym mogłaby być Biblia skończona. Ale widzimy, że kiedy Bóg dał swoje przykazania, to dalej kontynuuje historię swojego ludu, aby dowieść że ci, którzy otrzymali przykazania ci, którzy otrzymali taką szczególną łaskę wybrania w Starym Testamencie naród żydowski, nie byli w stanie tak żyć, nie byli w stanie temu wszystkiemu sprostać. I to dowiodło tego że nawet wybrańcy Boży tak szczególnie przez Boga upłogosławieni, tak szczególnie przez Boga nawiedzeni których w życiu Bóg tak wiele uczynił nadal nie są w stanie sprostać Bożym wymaganiom. dlatego jest potrzebny krzyż dlatego potrzebna jest śmierć Pana Jezusa dlatego potrzebna jest Jego ofiara aby nas od tego wszystkiego, w czym my jesteśmy słabi, w czym my jesteśmy niezdolni, aby nas tym wszystkim uratować, aby nas z tego oczyścić, aby nam to przebaczyć. I wierzę, że również w tym wierszu apostoł Paweł bazuje te napomnienia, te wyzwania na tym, co Bóg uczynił w swojej łasce i w swoim miłosierdziu do nas. I my dzisiaj, słysząc to wezwanie, musimy powiedzieć tak, Panie. Chcemy się strzec tego świata. Nie chcemy się do niego poddawać. Chcemy być przemieniani, karmiąc się świetnym Słowem, modląc się, poszcząc, szukając Ciebie i starając się służyć. Ale wiemy, że jesteśmy słabi. Wiemy, że jesteśmy omylni. Wiemy, że mamy pełno braków i dlatego potrzebujemy Ciebie. Dlatego chcemy na Tobie polegać. Do Ciebie przychodzimy. I kiedy się potkniemy, kiedy upadniemy, wybacz nam, Oczyść nas, przemij nasze serce. I tutaj mamy to wstawienie Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj mamy tą moc jego krzyża i moc jego zbawienia. Chcemy jeszcze chwilę modlić się, dziękując Bogu za to, co dla nas uczynił w Pana Jezusie Chrystusie, i prosząc Go, aby też w naszym życiu była ta równowaga. Abyśmy. Mając tak wiele różnych nakazów i zakazów, starali się im sprostać, nie we własnej sile, ale w sile, która da, którą daje Bóg, która płynie też z Jego krzyża i z naszego utożsamienia się z Panem Jezusem Chrystusem w Jego śmierci. my kochany Ojcze abyś dotykał teraz naszych serc i pomógł nam usłyszawszy tak wiele napomnień, wezwań znaleźć w Tobie siłę znaleźć w Tobie łaskę jeśli to słowo pokazuje nam nasze niedociągnięcia, nasze braki jeśli to słowo pokazuje nam nasze uchybienia i Widzimy naszą niemożność sprostania tym wymaganiom nasze liczne upadki, błędy. Dziękujemy za Pana Jezusa Chrystusa, którym jest nasze zbawienie, którym jest oczyszczenie nas z naszych grzechów, z naszych win, z naszych wad, z tego wszystkiego, w czym wciąż Ciebie zasmucamy, mimo najlepszych chęć, mimo najlepszych starań. Dziękujemy, że też w Nim jest moc do zmiany nas, gdyż nie tylko chcemy pokutować z naszych grzechów i do nich wracać i trwać w tym samym, ale wiemy, że gdy szczerze pokutujemy, gdy szczerze wy wyznajemy nasze grzechy i odwracamy się od nich, Ty też Panie udzielasz siły, aby nie wracać do tego grzechu. Ty też wyzwalasz nas z naszych nałogów, Ty wyzwalasz nas z tego, co nas wiąże i trzyma właśnie w tym świecie kiedy szczerze pokutujemy i przychodzimy do Ciebie, do Twojego krzyża, to nie odchodzimy stamtąd tacy sami. I o to się modlimy dzisiaj, Panie, aby nasze rozmyślanie o Twojej śmierci, o Twoim cierpieniu, było nie tylko źródłem oczyszczenia nas, z tego, w czym zawodzimy, w czym jesteśmy słabi, czym zasmuciliśmy i obraziliśmy Ciebie ale było też dla nas źródłem przemiany, źródłem wyzwolenia, źródłem nowego życia, aby żyć ku Twemu podobaniu, aby nie myśleć jak ten świat, ale myśleć według Twojego Słowa. Nie mówić jak ten świat kłamliwie, ale prawdziwie mówić to, co mówi Twoje Słowo. Mieć na naszych ustach Słowo Prawdy, i nasze tak niech będzie tak, i nasze nie niech będzie nie. I miłować nie tylko słowem i językiem, ale czynem i prawdą. Przemienie nas prosimy, kochany Boże. Przemienie nas prosimy. Drogi Panie Jezu za tę pamiątkę Twojej śmierci którą nam zostawiłeś w postaci chleba i wina, które spożywamy pamiętając Twoją śmierć pamiętając Twoje cierpienie i rozmyślając nad wagą tego zbawienia, które skotowałeś tam na krzyżu Krogoty prosimy, pobłogosław ten chleb który łamiemy na pamiątkę Twego ciała, wydanego za nas, za nasze grzechy i za nasze nieprawości. Po Błogosławie prosimy ten kielich wina, który przypomina nam o Twojej drogocennej krwi, tam na krzyżu Kolkoty, aby nas oczyścić z naszego grzechu i nieprawości, aby dać nam udział w tym nowym przymierzu Nie naszych serc i teraz, Panie, kiedy będziemy brali z tego chleba, pili z tego kielicha. Umacnij nas w Tobie. Byśmy na Tobie się opierali, z Ciebie czerpali, w Twojej mocy zwyciężali. Proszę też w szczególny sposób a te wszystkie osoby, które są tutaj dzisiaj z nami, dla których nie ma tej, tej radości, tej bliskości z Panem Jezusem Chrystusem, dla których Bóg i działanie Boże jest jakieś odległe. Proszę Ojcza, abyś też okazał łaskę i teraz też przemawia do ich serc pokazał, że w Panu Jezusie Chrystusie jest miłosierdzie. Jest łaska, by przyjąć grzesznika i przebaczyć, odpuścić grzechy, wyzwolić, dać nowe życie. Proszę, byś pociągał po Tobie serca tych, którzy nie mają z Tobą tej bliskiej więzi. Okaż Twoje miłosierdzie, okaż Twą łaskę. Dziękujemy, drogi Panie za Twoją śmierć za nas. Dziękujemy Tobie za Twoje chwalebne zmartwychwstanie. Dziękujemy, że dzisiaj biorąc tego chleba i pijąc tego kielicha, wiemy, że żyjesz. Że Twoja śmierć i Twoja ofiara na krzyżu nie skończyły się tam, ale zmartwychwstałeś i wstąpiłeś do niebios dzisiaj żyjesz i panujesz i wstawiasz się z nami, przyjdziesz powtórnie aby ust ustanowić swoje doskonałe królestwo na wieki oddajemy Ci hołd i cześć wielbimy Cię i wywyższamy Amen Proszę, aby te wszystkie osoby, które nawróciły się, oddały swoje życie Chrystusowi dały też temu wyraz w chrzcie wodnym, w wieku dorosłym. Proszę, aby te osoby powstały teraz, kiedy będziemy roznosili chleb i wino. Pozostałe osoby proszę, aby pozostały siedząc. Panie proszę wszystko modlitwy jeszcze. Poproszę Maćka o modlitwę na koniec. Panie tak, chcę Ci podziękować za to, że to myśli to jest Panie chcę Ci podziękować za tę społeczność, za taką wychwalę tej gości, twojej słowo. Chcę Ci też Pani podziękować za dzisiejsze słowo, które dotyczy każdego z nas. Mniejszy, w mniejszym większym zakresie, ale każdego z nas. Panie, proszę, żebym Cię o to rzuć, żebyś przemawiał jeszcze dla nas w inny sposób, żeby słowo, które dzisiaj do to nas dotarło, żeby ono zarościło w naszych umysłach, w naszych sercach, żebyśmy, żebyśmy pamiętali o tym przestrodze, że, że jest masę rzeczy, które wciągają uwagę od, od Ciebie. Żebyśmy wrócili do tej pierwszej miłości tej to